Sobota, 17 lipca 2021 roku. Słuchacie właśnie 351 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Eli i Joel, czyli Głuchy na pochwały krytyków Michał Jakowicz. Witam Cię. Czołem Szymas, witam wszystkie słuchaczki, witam wszystkich słuchaczy. I jestem tutaj także ja, czyli Brodaty, Szymon Szymas-Cieśliński. Witam również. Kochani, jako Joel i Eli nie będziemy dzisiaj rozmawiać o The Last of Us, ani o pierwszej części, ani o drugiej, a o Cichym Miejscu 2. W oryginale a Quiet Place Part 2 i trzeba przyznać, że tutaj ten tytuł ma sens. Ten <grym> tak, part two, tak, wyjątkowo bo... mocno. Dokładnie, bo to jest bezpośrednia kontynuacja jedynki, to znaczy abstrahując od sceny otwarcia, o której więcej za chwilę, film zaczyna się dokładnie w tym miejscu, gdzie skończyło się ciche miejsce. To pierwsze z 2018 roku, dlatego już teraz też ostrzegamy, pewnie możecie usłyszeć dzisiaj spoilery dotyczące tego filmu sprzed trzech lat, no bo skoro to jest bezpośrednia kontynuacja, no to coś nam musimy zdradzić i zarysujemy wam naturalnie także pierwszy akt sequela, no ale to jest chyba standard, tak, no o czymś trzeba mówić. Za, reżyserię, za scenariusz odpowiada ponownie John Krasiński, przy czym tym razem nie współpracował z Brianem Woodsem i Scottem Beckiem, a wszystko, czy cały scenariusz napisał samodzielnie. I on sam przyznaje w wywiadach i w filmikach, i w podcaście, że. Nie chciał tego robić, że uznał, iż ten pierwszy film po prostu jest w porządku, jest zadowolony z niego, to była fajna, zamknięta całość i Krasiński nie miał pomysłu na sequel. Chciał więc oddać prawa studiu i po prostu zezwolić na oddanie ewentualnego sequela, no bo studio cisnęło. Tak, zróbmy sequel, zróbmy sequel, jedynka się tak doskonale sprzedała, więc Krasiński chciał zezwolić na oddanie po prostu tej kontynuacji w ręce innego twórcy, ale rzekomo tam miał jakieś pomysły i tak postanowiono go zatrudnić do scenariusza no i ostatecznie gdy podpisywał te papiery e, nie, rozwod, nie być przez moment, te papiery, że zdaje tam reżyserię komuś innemu no to stwierdził, że jednak nie jednak chce to zrobić samodzielnie, ma jakiś tam pomysł, jakąś wizję no i ostatecznie tak powstało Ciche Miejsce 2. Film Przedstawia dalsze losy rodziny Abbotów, To jest Evelyn, jej głuchej córki Regan oraz młodszego syna Markusa. Po zakończeniu akcji pierwszego filmu nasza rodzina, nasza trójka, opuszcza swoją do niedawna bezpieczną przystań, to jest rodzinną farmę i wyrusza w podróż przez postapokaliptyczny świat świat, po którym biegają kosmiczne stwory, wyczulone na dźwięki zabijające wszystko, co wydaje jakiekolwiek właśnie odgłosy, hałasy. My nie znamy celu tej wyprawy, nie znamy drogi prawdopodobnie bohaterowie ruszają po prostu przed siebie. I to jest punktem wyjścia dla tam, nie wiem, godziny, dwóch opowieści, ale to wszystko widzimy po scenie otwarcia, która jest autonomiczną całością i jest to 12 minut świetnie zrealizowanego, ale moim zdaniem zupełnie niepotrzebnego prequela, to jest sceny pokazującej day one w tym świecie, to znaczy absolutny początek inwazji obcych, i właśnie już kontynuując, od strony roboty filmowej wszystko tutaj wygląda bardzo dobrze, dostajemy takie małe amerykańskie miasteczko mlekiem i miodem płynące, takie wiecie przerysowane miasteczko i wszystko ocieka wręcz takim amerykańskim snem, jest jasno, w tle powiewa flaga USA, dzieci grają w baseball, aż tu nagle coś spada z nieba i po mieście zaczynają grasować potwory. No i Jack, zanim przejdziemy do tej lwiej części filmu, tej głównej, powiedz mi, co sądzisz o tym otwarciu? Wiesz co, ja je troche, troszeczkę inaczej oceniałem bezpośrednio w trakcie seansu, jak byłem w kinie i trochę inaczej na nie patrzę post -faktu. Ponieważ tak, jeżeli chodzi o samo wprowadzenie, ja nie wiedziałem, że tutaj coś takiego dostaniemy i to mnie bardzo zaskoczyło. Przy czym Moim zdaniem jestem w stanie się w 100% podpisać pod tym, co ty powiedziałeś, że to jest totalnie zbędne. Jest zbędne, bo służy tak naprawdę tylko jednemu elementowi narracyjnemu, czyli wprowadzeniu postaci Emeta, która będzie kluczowa w tej drugiej, właściwej już części filmu przy czym to wprowadzenie tej postaci tak jak powiedziałem jest totalnie zbędne bo wiesz no jakbyśmy go mieli wprowadzonego od razu właśnie już w tej wersji postapokaliptycznej to można by to wprowadzenie przeprowadzić w zasadzie tak jak i tak zostało przeprowadzone, czyli o cześć Emmet, pamiętasz mnie pamiętam twoje dzieci, co tam z twoją rodziną do widzenia, nie, nie, mhm. nie trzeba było robić tych właśnie 10 czy, czy 15 minut wprowadzenia z tego day one, tym bardziej że no poza tym nic nie dostajemy nie? No to jest spoko miniaturka tylko no, ona niczemu innemu nie służy, ona nic nowego nam nie dodaje, no bo wiesz, my funkcjonowanie tych potworów już znamy, wiemy też, że no, doszło do tego w taki, ani inny sposób, czyli że po prostu zaczęły spadać z nieba i, i tyle. No i z tego punktu widzenia, no to mówię, to jest dosyć to zbędne, tym bardziej, że właśnie tak patrząc trochę szerzej, rozciąga film, który i tak jest krótki i okazał się być bardzo mocno part 2 mm -hmm. w tym sensie, że to jest przykład takiego sequela który stanowi drugą część trylogii, a nie autonomiczny film w moim odczuciu. Jeżeli ktoś się wybrał do kina stricte po to, żeby zobaczyć kontynuację na zasadzie chociażby obecności, gdzie mamy teoretycznie drugą część, te same postaci itd., itd. ale dostajemy nową historię po prostu w ramach tego świata, no to myślę, że się srodze, rozczaruje, bo według mnie ten film w ogóle nie jest produktem autonomicznym. On się zaczyna w punkcie jedy zamknięcia jedynki i w zasadzie on nam nie daje żadnej konkluzji. On nawet nam nie daje żadnej konkluzji w ramach tych wątków, które pojawiają się dopiero w drugiej części. No i z tej perspektywy, wiesz, ta scena otwarcia dla mnie jest czymś mega, mega dyskusyjnym. No, no bo wiesz, bo inaczej, kiedy to ona jest czymś takim w sumie jakoś tam świeżym i zaskakującym w momencie pierwszego sensu, no ale z drugiej strony właśnie tak patrząc szerzej, no ona jest po prostu totalnie zbędna i rozdmuchuje coś, co nie powinno być rozdmuchane. Przy czym ja mhm. trochę rozumiem, po co ona jest, bo ona się wpisuje w ten taki idylliczny, y, amerykański y, świat i y, podnoszenie amerykańskiego ducha, y, które ja bardzo mocno widzę w ogóle w całym tym filmie, ale to jeszcze rozwinę może później. A jak to by się podobało? Kupiacie ta scena w ogóle, czy, czy, czy nie? Czy uważasz właśnie, że już od samego początku troszeczkę Krasiński y, pokpił sprawę? No ja niestety jestem na nie, bo po pierwsze y, to nie jest... Y, Autonomiczna całość. To jest sekwencja, która po prostu ugrywa się w którymś momencie. Pamiętasz, że omawialiśmy do Empty Men'a? Mhm, e, tak. Wtedy mieliśmy też bardzo długie otwarcie, ale otwarcie, które było przemyślaną, zamkniętą całością, istotną też jakoś tam fabularnie, która może funkcjonować zarówno jako po prostu autonomiczny krótki metraż, jak i jako wprowadzenie do tej naszej tutaj głównej historii. A w przypadku Cichego Miejsca 2, ten początek, ja, ja go odbieram w ogóle inaczej niż ty, bo ty szukasz tych uzasadnień gdzieś tam narracyjnych, fabularnych, a dla mnie to raczej miała być e, taka... E, Zabawa filmem dla twórców. Taki trochę popis reżyserski, bo tak jak mówiłem ten wstęp jest ładny. W sensie on jest fajnie nakręcony i zakładam, że można tutaj wyłączyć troszkę myślenie, skupić się na ładnych obrazkach, na ciekawej kaskaderce, ale mnie już od początku bolały fabularne niekonsekwencje. To znaczy Dostajemy ten świat, który nagle atakują potwory. I te potwory niszczą wszystko, zabijają wszystkich, reagują na każdy dźwięk. I właśnie atakują wszystko i wszystkich, tylko nie rodzinę z pierwszego filmu. Rozwalają jeden samochód w drobny mak, by potem uderzyć w samochód prowadzony przez Naomi Watts. I doprowadzić raptem, nie wiem, do pęknięcia szyby, tak? John Krasiński, który... Nie, nie tutaj... nie Watson w ogóle, żebyś tam się nie zapędził. To Emily Blunt. O Boże, Blunt. Boże, czemu ja powiedziałem na no, Omi? Nie wiem. Ring, ring już ci w głowie. Przyszła kolejna seria na, wiesz, na Nekro. A może... Tak, Emily Blunt. No ale właśnie i nic jej się oczywiście nie dzieje. Tak samo John Krasiński, który tej scenie otwarcia, on nie wie jak działają potwory. Przecież jego całe życie na tej farmie, cały pierwszy film pokazywał, że oni powoli dochodzili do tego jak działają te stwory z kosmosu, a tutaj on po prostu minutę, dwie minuty, trzy minuty po wszystkim, po ataku wie, że potwory reagują na dźwięk, bo chowa się w kawiarni wraz z innymi ludźmi i milczą. Ale tu wszyscy wiedzą, Tam. nie, to tak jak już do tego pijesz, to zwróć uwagę, że ta scena w ogóle wygląda jakby wszyscy wiedzieli jak się zachowują. Co jest tak. w sumie dosyć dziwne, bo tam są nawet dzieci i wiesz, o ile ja jestem w stanie zrozumieć, że u człowieka dorosłego, no to wchodzi pewnie taki mechanizm, że bądź cicho, to wtedy prześladowca Cię nie usłyszy i nie zwróci na Ciebie uwagi. O tyle kompletnie nie kupowałem tej, tej ciszy, która była nienaturalna, no bo wiesz, jak mamy dzieciaki, no to nie jesteś w stanie dzieciaka uciszyć normalnie, w normalnym trybie, gdzie nic się nie dzieje, a jak nagle potwory próbują zjeść mamę i tatę, to już w ogóle zapomnij, że, że dziecko jedno, drugie, trzecie, ich jest tam dużo, będzie się działo cicho po prostu. Tak, zgadzam się, ale to John Krasiński jest tą osobą, która gdy potwory wpadają do budynku, to właśnie potwory zaczynają mordować milczących ludzi, ale uciekającego i hałasującego Krasińskiego już oszczędzają, tak? Potwór niby tam go goni, ale chwilę wcześniej doganiał czy przeganiał samochody, a teraz nie jest w stanie dogonić człowieka. I już od początku irytowało mnie to, że scenariusz strasznie nagina prawa tutaj przyrody, fizyki i tego, jak działają te potwory, byleby właśnie budować takie sztuczne napięcie. Bo ja lubię, znaczy rozumiem zamysł, że, że bohaterowie mają być zagrożeni, ale mają przeżyć, no ale jednak, gdy zagrożenie jest takie omnipotentne, a bohaterowie cudem po prostu przeżywają, bo scenariusz tak chce i to nawet nie przez Deus Ex Machina, tylko po prostu potwory są szybkie i sprawne, gdy atakują innych, a przy naszych bohaterach nagle zwalniają, nie mają siły, coś tam. No to jest irytujące, ale jeszcze... No Jestem wyczulona na takie nieścisłości. Nie? Rozumiem, że ktoś może to zaakceptować. Jeszcze to zrozumiem, ale nie do obronienia dla mnie był fakt, że to otwarcie kilkukrotnie udaje, że pokazuje nam perspektywę głuchej dziewczynki, czyli Regan. Bo Krasiński uprawia za przeproszeniem taką publiczną masturbację, opowiadając o tym, że właśnie udało mu się ukazać perspektywę poznawczą, nieznaną większości ludzi, wprowadził nas w umysł osoby głuchej, i tak dalej. Ale problem polega na tym, że Regan, tak, ta dziewczynka ma aparat słuchowy, więc ta absolutna cisza wcale nie pokazuje jej perspektywy poznawczej. Jasne, tak, w tej sytuacji te dźwięki, które do niej dochodzą, które Regan recypuje, są pewnie w jakiś sposób przytłumione, ale film nam serwuje absolutną ciszę w momencie, gdy właśnie niby wchodzimy w perspektywę naszej dziewczynki. Absolutną ciszę w momencie, gdy obok samochody latają w powietrzu. Monstra rozcinają blachę, wbijają się w budynki, ludzie krzyczą w niebo głosy. No i to był dla mnie no, no ciężki bullshit. Tak? Autentycznie zacząłem gdzieś tam trzaskać zębami, e, autentycznie się zdenekwowałem, a potem zobaczyłem jeszcze dwa wywiady już po filmie, w których Krasiński właśnie mówi, że mama Millicent Simons, czyli właśnie tej dziewczynki, płakała oglądając jego filmy, bo tak dokładnie, tak doskonale stworzył, odtworzył ten świat tak dźwięków głuchej osoby. E, no nie, właśnie moim zdaniem zrobił to w taki filmowy sposób, ale bardzo amatorski, że właśnie zmarnował ten potencjał. Czy wiesz co, to tak jak wiesz, że ja w filmie takim no akcji w zasadzie, no bo to ciężko nazwać ciche miejsce horrorem nawet, no ja mogę przełknąć wiele głupotek, ale tutaj dla mnie to, co jest największym problemem, to to, że te wszystkie rzeczy, które tutaj wypunktowałeś, one niestety przenoszą się na cały film, bo wiesz, o ile ja bym to był w stanie zaakceptować właśnie w takiej miniaturce, tym bardziej, że w sumie jak zacząłeś o tym mówić, to faktycznie dopiero sobie przypomniałem, że tutaj mamy na przykład zabawę kamerą w tej pierwszej sekwencji, gdzie mamy takie długie ujęcia, nie? gdzie na przykład mhm. Krasiński idzie przez miasteczko i to nie jest master shot, ale, ale sprawia wrażenie właśnie takiego długiego ujęcia spójnie zrealizowanego i, i tam są fajne elementy, ale niestety i te potwory zachowujące się tak, jak akurat scenariusz tego wymaga, my żeśmy na to narzekali z tego, co pamiętam już przy jedynce, że, że nie wiem, że na przykład z jednej strony jest w stanie potwór usłyszeć z Bóg wie jak długiej, od, dalekiej odległości, przepraszam, krok, czy stąpnięcie. Z drugiej strony kilka kropel wody wokół już czyni go głuchym, gdzie na przykład, nie wiem, no idzie przez las, gdzie no każdy, kto spacerował po lesie wie, że las nie jest cichym miejscem. No No to też nagle ten las działa tak, jak scenariusz potrzebuje. Nie? Czyli, czyli albo jest w stanie potwór wyłapać naszych bohaterów, albo nie. Z kwestią tej perspektywy, to dla mnie to jest o tyle problematyczne, że nawet na przykład na to, co ty mówiłeś, nie zwróciłem tak bardzo uwagi, nie? bo w tym sensie, że ok, byłem w stanie to zaakceptować, że to może być ciekawy patent właśnie na, na tego rodzaju obrazowanie tej ułomności naszej młodej bohaterki, bo wiesz, bo nie chcę już nawet w to wchodzić właśnie, na ile tam to czy ten aparat słuchowy je, jej powinien dawać Ale jakiś wiesz, obraz. jego zmowy z bohaterami, no ta, nie, nie? W sensie nie, słyszy ich. Tak, ja na, a... nawet nie chcę, nie chcę mówię w to wchodzić, tylko ja, ja mm. powiem, że o, o tyle dla mnie to było irytujące, że nie wiem, czy na to zwróciłeś uwagę, że to jest jeden z elementów, który do pewnego momentu jest wykorzystywany, póki, nie wiem, Krasińskiemu się chciało albo póki na to miał pomysł, a mm. od któregoś momentu w ogóle to znika. I, I to jest dla mnie jakby strasznie bolesne, bo gdyby to było jeszcze właśnie też spójnie prowadzone, że traktujemy, wiesz, to otwarcie jako taką, jako taką miniaturkę, właśnie tak jak użyłeś takiego sformułowania, taki pewien pokaz zdolności filmowej roboty, to by było ok, A, Ale wiesz, ale mamy później na przykład właśnie takie sekwencje, gdzie ona idzie i mamy takie dziwne przeskoki, gdzie raz słyszymy wszystko, raz nie słyszymy nic, bo jesteśmy teoretycznie w jej głowie i według mnie to tu jest największy problem całości, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że też te sekwencje w tej drugiej części filmu, to te sekwencje nieme i ciche są tylko i wyłącznie w tych momentach, kiedy scenariusz tego wymaga. I od momentu, mm -hmm. kiedy właśnie na przykład Regan już jest sparowana z pewną postacią, to już w ogóle te, ta jej perspektywa jest kompletnie nieistotna. Ona ma aparat właśnie tak jak mówisz, ona jest w stanie się porozumieć, jest w stanie się dogadać z innymi osobami, i, I mówię i, i Krasiński jako twórca i sam scenariusz i bohaterowie nagle wszyscy przechodzą nad tym do porządku dziennego I, i to już jest dla mnie dużo większy błąd, bo to jest taki powiedziałbym szczególnie właśnie z tej perspektywy, o której ty mówisz, czyli tego całego gadania w oku tego tematu, no to to jest jednak duży błąd, nie? no bo to tak nie powinno działać. Mhm. To powinno być konsekwentne do końca, jeżeli już w to idziemy. Tym bardziej. No tak, ale jeszcze, właśnie przepraszam, tym... jeszcze ostatnia rzecz, bo tym bardziej, że ty wspomniałeś też na początku, że on nie za, nie za bardzo chciał to robić, ale z tego co ja pamiętam, to w ogóle pierwszy pomysł na Sequel to był w zasadzie Sequel z jej perspektywy, tak w zasadzie w całości. I, i wiesz, i w tym momencie to by może miało więcej sensu w ogóle wszystko, nie? gdybyśmy tej, tej mhm. ciszy więcej dostali, nie? A, a tak to, to, to tak nie wyszło. Mm -hmm. No właśnie ja widzę ten początek jako taką trochę popisówę reżyserską, montażową, etc. I tyle. Czyli coś, co ma ładnie wyglądać i rzeczywiście ładnie wygląda, ale poza tym, znaczy właśnie coś takiego to mógłby przynieść do studia, na no, zasadzie patrzcie znam się na robieniu filmów, nie? Ale niekoniecznie to gra dla mnie tutaj jako element jednak pewnego metrażu. No i dobra, po tym starcie 12-minutowym przenosimy się do punktu, w którym zakończył się pierwszy film, 3 lata temu i przez kolejne 10 minut nasi bohaterowie pakują się i idą, idą, dokąd idą, jakby szli po prostu przez, przed siebie bez celu. Scenariusz tutaj właśnie Dalej nagina te prawa przyrody. Noworodek w huście nie wydaje po prostu żadnego odgłosu, jakby nie żył. Bohaterowie wchodzą na jakiś teren z pułapkami. Chłopiec pada wewnyki wnyki. Wtedy dopiero właśnie, gdy jego brat e, zaczyna krzyczeć okaleczono, to noworodek z martwych wstaje, e, potworów nie ma w pierwszym momencie, a przecież wcześniej reagowały na trzask patyka, o czym wspominałeś, nie pod stopami w tym lesie. E, bohaterowie na szybko budują nosidełko na niemowlę, postacie w ogóle znają przecież w tym filmie już po sposób na zabijanie tych potworów, czy też po prostu na Obezwładnianie ich, tak, wiedzą w jaki sposób sprawić, by potwór był bezbronny, ale nie wykorzystują tego jakoś nadmiernie, tylko, nie wiem, na przykład biegają tutaj po hali pełnej blaszanych peczek. I mnie się to strasznie nie podobało, bo nie mogłem się przejmować bohaterami, co do których działa jakieś zaklęcie ochronne i którzy nie wykorzystują narzędzi, które mają do dyspozycji, tylko jak gdyby właśnie, jakby wiedzieli, nie? że mają tę tarczę ochronną, jakieś zaklęcie, które ich chroni i celowo robili różne głupoty. No i w ten sposób bohaterowie spotykają Emeta, czyli dawnego znajomego rodziny. No Ala sąsiada z miasteczka, który teraz wiedzie samotniczy żywot właśnie w starej opuszczonej fabryce. No i mamy okaleczonego chłopca Markusa, który zostaje z matką w fabryce. Regan, która wiedząc, że jej aparat słuchowy pozwala doprowadzić do sprzężenia zwrotnego, które obezwładnia potwory, Regan postanawia wykorzystać to. Wyrusza do najbliższego działającego radionadajnika, ale robi to po kryjomu, pod osłoną nocy, a Emmet, jako tutaj jedyny dorosły mężczyzna, na prośbę Ewelyn, wyrusza nad ranem szukać właśnie dziewczyny. No i w ten sposób bohaterowie zostają podzieleni tak na jak gdyby trzy obozy. I to tak trochę się utrzymuje, bo potem Emmet łączy się z Regan, a za to Evelyn rozdziela się z Markusem, więc prawie cały czas mamy równocześnie trzy nitki fabularne. No i Emet i Regan wyglądają jak Joel i Ellie. Stąd też początek tego podcastu. Wyjątkowa dziewczynka i stary brodacz przemierzają właśnie świat post z potworami. No i podobało ci się to? bo Ja byłem w ciężkim szoku, bo rozumiem, nie wiem, jakieś tam mrugnięcie oka, ale to było jakby autentycznie próba zrobienia jakiejś kopii yy, The Last of Us. No moim zdaniem to nie jest próba, to po prostu wygląda jak jawna zżynka. Yy, wygląd mm -hmm. Emeta, którego tutaj gra yy, Killian Murphy, yy, to jest mm -hmm. jeden do jeden yy, Joel z jedynki, nawet ma taką samą kurtkę, więc to, to naprawdę to zakrawa na e, autentyczne e, podbieranie cudzych pomysłów. E, ale wiesz, ale wszystko, nie? E, dzieci, które e, zmarły, tak jak w przypadku Joela, e, mhm. właśnie specjalna dziewczynka, e, podróż przez po, postapokaliptyczny apokaliptyczny świat, e, potwory reagujące na dźwięk, co też przecież w The Last of Us mamy, e, w którym mhm. momencie e, przyjdzie im się zmierzyć z niedobitkami ludzkości, które się zachowują jak zwierzęta, co też świetnie znamy z The Last of Us. To wszystko jest po prostu jeden do jednego rżnięcie pomysłów z tejże franczyzy. I oczywiście można powiedzieć, że tutaj sobie coś dorabiamy, bo to nie są jakieś specjalnie oryginalne pomysły same w sobie, bo też to w różnych przetworzeniach widzieliśmy. No, ale... W sumie nawet konstrukcja świata, tylko jeszcze dodam, czyli to tak, taki już zagośnięty trochę tak, nie? Świat. tak, Tak, tak, tak. Gdzie właśnie ta przyroda już zdążyła przejąć sporą część nieruchomości i, i, i innych rzeczy, co notabene też jest głupie, ale, ale to, to, to za chwilę. I, no I nie podobało mi się to. wiesz, no, Ja na początku byłem w ciężkim szoku autentycznie, że, że to aż tak bardzo idzie w tym kierunku, bo jak ja zobaczyłem Emeta, to mówię, kurde, to jest Joel. nie? Ale myślałem, że wiesz, że to jest przy, taki przypadek, nie? że wiesz, że po prostu no, ta, tak to zrobili i ja byłem przekonany, w ogóle nie wiem dlaczego, że to pójdzie w zupełnie innym kierunku. No i wiesz, jak oni się tam rozdzielili, no to, to przecierałem oczy ze zdumienia. No i przecierałem w tym wątku oczy ze zdumienia już do samego końca. Bo zanim oddam Ci głos, to od razu ja bym się z tym wątkiem w ogóle rozprawił. Mhm. Dla mnie to jest tak naprawdę paradoksalnie, pomimo tych uwag, które tutaj wygłosiłem, chyba jedyny w miarę sensowny i dobrze poskładany i zagrany wątek. W tym sensie, że kupuje Emeta jako postać. Podoba mi się, jak została zagrana. Jak się kupi, że to jest po prostu Joel i Eli. to te postaci spoko ze sobą grają. Ta ich przygoda jest jakaś, w tym sensie, że oczywiście jest wtórna ma swoje głupoty pokroju tej, tego elementu właśnie na nabrzeżu, tego wątku statków. Później idiotycznego wątku związanego z wyspą, moim zdaniem, czego na razie nie, też nie będę rozwijał. To, to wiesz, scenariusz dużo tutaj chciał napsuć, ale to psu raczej w konstrukcji świata czy funkcjonowania otoczenia świata i tak dalej, ale nie w samym prowadzeniu tych postaci i to był mm -hmm. dla mnie jedyny wątek a, a, autentycznie jakoś tam angażujący nie, nie porwał mnie ale mówię, no to, to było dla mnie w porządku. Nie? To, to Nawet mam wrażenie, że to jest też jedyny wątek, który dostaje jakąś tam minimalną puentę, czy minimalne domknięcie, więc no, całościowo dla mnie, jeżeli coś miałbym wyróżnić w tym filmie, no to, to tylko ten, ten jeden element, przy czym to nadal nie jest nic specjalnie dobrego, umówmy się. Ta droga bohaterów troszkę przypomina, tak pozostając w temacie gier, właśnie jakieś questy poboczne, nie? Idź, odszukaj X, idź do miejsca Y, by przynieść Z i tak dalej. Dlatego fabularnie ten film jest miałki, i ta wyprawa Emeta i Regan też no, nie jest szczególnie szałowa jakoś. Raczej nam nic tutaj nie zapadnie w pamięć, ale tak muszę przyznać, że aktorstwo tutaj. Marfiego i Simons jest w porządku. W ogóle z aktorstwem w tym filmie i w, w tym horrorze czy horrorze akcji no trzeba zaznaczyć, że tutaj ważną rolę pełni cisza, a więc też trochę inaczej trzeba to wszystko odegrać. Konkretne emocje, konkretne scenki, bo raczej gramy ciałem, gestami, mimiką, a jeżeli głosem, no to często szeptem, co wymusza zupełnie inne podejście. I tak, Kilian Murphy jest świetny. To jest główna rola z 28 dni później. Występował też w Incepcji, Broken, rocznych Rycerzach i w wielu innych filmach. I on często gra tą swoją taką gładką twarzą. Dlatego tutaj, jako że jest mocno zarośnięty, to gdyby nie napis, ja bym go nie poznał. Ale muszę przyznać, że właśnie sprawił się bardzo dobrze, bo jako, jedyny, jako jedyna postać w tym świecie dostosowuje się do sytuacji, ewoluuje w jakiś sposób, reaguje na wydarzenia wokół niego, i też widać po nim, co już jest robotą stricte aktorską, pewnego rodzaju zmęczenie, zniechęcenie i takie mieszane emocje, bo z jednej strony już czuć w nim taki brak nadziei, takie pogodzenie się z tym, że ten świat się skończył, że już nie ma za bardzo o co walczyć, a z drugiej strony momentami pokazuje jakby lekkiego ducha wojownika, taką chęć przygody i to są te chwile, gdy akurat udaje mu się sprostać jakiemuś wyzwaniu, pokonać przeciwnika, uniknąć zagrożenia czy coś takiego. Ale to znowu, bardzo Joel, dobrze. Nie? znowu Joel. Znowu tak, Joel, to, to no właśnie tak, tak, tak, jeden ale, do jednego. Ale właśnie y, on oddaje te emocje, autentycznie mu kibicuje y, Wiem, co czuję i jestem w stanie współodczuwać. Millicent Simons, czyli nasza głucha dziewczynka, też wypada dobrze. Scenariusz ją wpycha nierzadko w dosyć absurdalne sytuacje, ale aktorka też robi swoje, to znaczy, ona ma prostszą postać, bo nie jest taka właśnie rozbita jak Emmet Marfego. E, Regan e, Simons jest po prostu uparta, ma swój cel i świadomie dąży do jego realizacji, e, ale tutaj też nie ma większych zarzutów. E, co do reszty zaś, mamy chłopca, tak? Noah Dżupę. On ma genialną rolę, przepraszam, genialną scenę z wnykami, bo on wyje w niej tak, jakby naprawdę został mocno okaleczony na planie. Ja w ogóle byłem w szoku, to świetnie wyszło. I tutaj też dźwiękowcy dali radę. Naprawdę fajny moment, ale potem niestety scena już kastruje naszego chłopca. No i w sumie już za bardzo nie może się popisać, a. Jeżeli chodzi o Krasińskiego i Plant, no Krasiński jest na planie raptem przez moment, a Emily moim zdaniem, wypada średnio wiarygodnie. Jej rozmowa z Emmetem, czyli taka pierwsza możliwość jakiejś większej interakcji, wygląda absurdalnie. To znaczy, Marfi właśnie reaguje adekwatnie, ale Plant tak bardziej nawet nie historycznie, bo to by też można było jakoś uzasadnić, ale w ogóle mi nie gra tutaj, nie? Potem zaś mam wrażenie, zwłaszcza w ostatnim akcie, jest jakby trochę drewniana i to w taki sposób hmm, to, to sprawia takie wrażenie jakby miała talent i możliwości by coś zagrać ale jakby jej się nie za bardzo chciało jakby nie miała ochoty dać z siebie zbyt wiele i autentycznie na Emily Blunt średnio, przyjemnie mi się tutaj e, patrzyło w tym filmie. E, nie wiem, chciałbyś coś tutaj skomentować? Czy... Wiesz to tak, bo chciałbym może, jeżeli pozwolisz od razu e, przejść do wątków tych postaci, bo mhm. z nimi mam największy problem. E, I e, zaczynając może od e, Emily Blunt... Ja bardzo lubię tę aktorkę. Ona grała w wielu filmach, które mhm. osobiście mi przypadły do gustu. Uważam, że ona jest świetna. Natomiast niestety muszę się podpisać pod zarzutami. I ja Mówię to niestety, bo autentycznie byłem zdziwiony, jak blado ona tutaj wypada. Zresztą wespół właśnie z aktorem, który gra jej syna. Przy czym wydaje mi się, że tutaj podstawowy problem z tymi postaciami jest to, że one dostają arcykretyńskie wątki pomieszane z najgorszymi takimi sekwencjami, które mają wywołać w widzach jakieś konkretne emocje, ale już sposób podprowadzenia pod nie, sposób takiego taniego foreshadowingu po prostu jak nie wiem, wiesz z kursu pisania dla opornych to ja po prostu się momentami za głowę łapałem. Nie no przecież cały wątek tych dwóch postaci, no to jest moim zdaniem coś co woła o pomstę do nieba i to tak po całości. Tu nie ma ani jednej sensownej, wiarygodnej i dobrej sceny. Bo wiesz, na początku yy, wejście we wnyki. No wejście we wnyki, tak. No okej, okay, no ale od tego momentu ja już mówię, nie, jak, jak od tego momentu to tutaj się zaczyna ta właściwa akcja i tutaj te postacie się zachowują po prostu kretyńsko. Nie no o, to są postaci, które poznaliśmy, polubiliśmy, wiemy, że mają wypracowane pewne mechanizmy, które pozwoliły im przetrwać też w tym świecie tyle czasu, a one się zachowują jak kamikadze. Wiesz, no mamy Emily Blunt, która zostawia swojego okaleczonego syna z niemowlakiem i idzie do miasteczka Puleki, gdzie w aptece rok po rozpoczęciu apokalipsy znajduje lekarstwa, tlen i wszystko co jeszcze. Jeszcze pewnie wskoczyłaby do supermarketu, czy pewnie wskoczyła do supermarketu po najświeższe mrożonki, ale tego nam film nie pokazał, ale pewnie tak było. A przecież oni chodzili do tej apteki wcześniej, tak? tak więc tak. jeżeli coś, no to już pewnie by wybrali wszystkie sensowne produkty stamtąd, a do tego to tak naprawdę akcja obu tych filmów, według IMDb rozgrywa się na przestrzeni pięciu dni. Mm -hmm, tak. No to przepraszam, no to pierwszego dnia nie było problemów z lekami, nie rozmawiało o tym z Emmetem, a drugiego dnia nagle jest taki problem i do tego gdy Emmet wyrusza na poszukiwania Regan, to ona w ogóle o tym nie rozmawia, nie? Ona w ogóle się tym nie przejmuje, tylko nagle sobie uświadamia, o nie mam leków, to ja idę do miasta. Ale wiesz, Znowu ale to jest, wyszłam... to jest w ogóle głupi wątek właśnie z perspektywy tych pięciu dni. No sorry, ale tutaj to powinno działać w ten sposób, że ona czeka no, czeka na powrót reszty postaci. I, mhm. I wiesz, gdyby się to przeciągało, no to być może te, ta jej podróż miałaby jakieś uzasadnienie, no ale nie teraz, nie w tym momencie, że wiesz, że Emmet odchodzi. Nie po kilku godzinach. Tak, a ona nagle po kilku godzinach rzuca w swoje nowonarodzone dziecko i leci do miasta tylko i wyłącznie po to, że scenariusz tak każe, bo będzie bardziej dramatycznie i tlenu też im brakło, no to przepraszam, jak mogli wyruszyć w długą podróż donikąd bez zapasu tlenu. Nie? No tak, tak, ale wiesz, ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że tutaj naprawdę każda scena z tymi postaciami jest durna. Wiesz, ona wychodzi do tego miasta i zamiast, nie wiem, spróbować szybko to obskoczyć, to my widzimy jakieś tam ckliwe kawałki, jak ona się tam zatrzymuje pod, przed tym krzyżem mm -hmm. i inne tego rodzaju elementy, które mają być mrugnięciami, pewnie okiem do ludzi, którzy znają je no, tylko nie mają kompletnie sensu. A później, kiedy już wraca i kiedy mamy mieć wiesz, pełne napięcia sceny walk z potworami, każda z tych scen jest durna, bo jest znowu jakby zupełnie oderwana mam wrażenie od tego, co nam cały czas twórcy próbują sprzedać w kontekście tego, jak ten świat działa. A z drugiej strony mamy naszego młodocianego bohatera, który zachowuje się jak po prostu... No, nie z tej ziemi, jak mm -hmm, kosmita, mm -hmm. nie? No po prostu, wiesz, ma, ma niemowlę, yy, idzie sobie na yy, przechadzkę po prostu po fabryce, yy, trafia na... Yy, po... A przed chwilą nie mógł wstać, nie? Tak, Bo ma tak, pochoraną tak, po, tak. nogę, a tu nagle sobie Ale, wiesz, ale, ale w ogóle to, jest, tak. to już pomijam nawet ten aspekt, nie? No po prostu cała ta jego wycieczka jest idiotyczna. No on przecież jest, mówię, wyszkolony yy, w sztuce przetrwania, a on robi sobie wycieczkę po fabryce yy, kompletnie bez sensu. Yy, trafia na yy, pewien artefakt z przeszłości Emeta, który też kompletnie nie ma sensu, bo mam wrażenie, że to jest nawet niespójne z tym, co Emet nam opowiedział w kontekście tego mhm. wszystkiego, no ale to już tam nie pastwmy się nad tym. Wiesz, wraca i dostajemy znowu fatalnie podprowadzone sceny, które mają być tymi sekwencjami, które będą nam roziły krew w żyłach, a ja się po prostu za głowę łapałem, nie? Po prostu jak widziałem, co ta postać robi, krok za krokiem, to ja się autentycznie łapałem za głowę i, i jak to się mówi, no Mówiasz facepalm za face palmem i niestety ja uważam, że cała ta sekwencja właśnie z, z tą dwójką postaci jest po prostu karygodna, karygodna, bo ona jest źle poprowadzona i, i scenariuszowo ona jest spaprana na każdym możliwym poziomie. Ja mam wrażenie, że story build, przepraszam, world building też leży. Tak, Ta konstrukcja tak, świata tak, się nie zgadza, tak, tak, tak. bo my wychodzimy w pierwszym akcie z doliny, tak, z której chodziliśmy do miasta, by matka teraz nagle, nie wiem, w godzinę tam obróciła, tak, do miasteczka i z powrotem, jak gdyby czasoprzestrzeń się zagina. No, niestety, właśnie scenariusz tutaj zupełnie robi Ja tutaj wiesz, bo tutaj mówię. Są, są trzy problemy. Pierwszy problem to jest stricte właśnie world building i taka geografia. Tego świata. Drugi problem mm -hmm. to jest arcykretyńskie zachowanie wszystkich postaci, tylko i wyłącznie, żeby wpakować je w jakieś mrożące krewgrzechy sekwencje i fatalnie rozpisane te sekwencje, bo wiesz, bo ja bym też mógł to wybaczyć, bym już, wiesz, łyknął to jako właśnie taki prosty horrorek akcji, gdyby te sekwencje faktycznie mi dostarczały jakieś emocje, a tu są emocje jak na grzybach, bo po prostu Krasiński tak fatalnie podprowadza do, do, tych, do tych poszczególnych sekwencji, że wiesz, że ty po prostu się łapiesz za głowę, co te postacie robią, a nie, że zaraz, wiesz, coś tutaj się ciekawego stanie, bo te sekwencje są źle nakręcone, źle poprowadzone, mm. nie mają sensu właśnie z punktu widzenia i zachowania postaci, i zachowania tych naszych potworów. No, dla mnie cały ten segment jest fatalny i co jeszcze jest jakby dodatkowym gwoździem do tej trumny, to wszystko jest wypełniacz, który kompletnie nie ma znaczenia. No, z perspektywy mhm. i tego filmu, i w zasadzie zakładam jest całej trylogii, to ta sekwencja w fabryce jest do wycięcia bo ona kompletnie nic nam nie wnosi, ona nam y, psuje postaci, które zdążyliśmy polubić, a nie daje nam kompletnie nic w zamian. Bo wiesz, bo gdyby ta mm -hmm. sekwencja miała jakąś jeszcze puentę, y, do czegoś prowadziła, nie, że y, przysłowiowo ja na początku tak myślałem i nawet na to liczyłem, że y, wiesz y, znajdziemy jakiegoś trupa w szafie e Emeta, nie, że nagle się okaże, że on tam ma farmę ludzi, na przykład y, w tej fabryce, y, albo wiszą oskurowane ludzkie zwłoki, bo właśnie sobie tam Dziczyznę na przykład marynuje czy coś w tym stylu. No, trzeba przeżyć jakoś. No, no dokładnie. To wiesz to, i to, to chociażbym rozumiał, że, że to po coś czemuś służy. Nie? Że mamy ten taki twist, że nasz Emet wybrał się na przechadzkę z Mili, tak? Reagan. Tak, regan, przepraszam. Mili aktorka, pomyliło się, z Regan i wiesz i nagle matka w finale filmu y, d, widzi, że Emmet nie jest tym przyjaznym gościem, tylko jest właśnie jednym z tych gości, jak on sam mówi, że nie chcemy ich ratować, nie? Ale nie, no nic, nic po prostu tutaj nic nie dostajemy. Jest absolutnie fatalny ten, y, ten, ten środek i, i to wszystko, co tutaj dostajemy. Mm -hmm. zgadzam się, a jeżeli chodzi o wątek właśnie Emeta i Regan, to tutaj ja też mam wrażenie, że. Znaczy mamy tutaj do pewnego stopnia rozbudowywanie świata bo poznajemy nowe lokacje, poznajemy nowe stronnictwa powiedzmy, jakieś tam negatywne, jakieś pozytywne, ale też jest tam sporo właśnie naginania czasoprzestrzeni i takich wypełniaczy, bo przecież nasza młoda bohaterka na przykład na początku swojej podróży wchodzi do jakiegoś wykolejonego pociągu, do rozerwanego przez właśnie potwory gdzieś tam wcześniej wagonu pełnego trupów i ja w ogóle byłem w ciężkim szoku, bo tak się zastanawiałem po co, nie? W sensie bohaterka chce dojść do tej swojej radiostacji w konkretnym celu, ma jakiś tam plan, jakiś plan, jakąś wizję. A ona tutaj nagle zaczyna się bawić w jakiś scavenging, szukać dropu, nie wiem. I do tego tam niby film jakoś to tłumaczy, że ona dochodzi do toalety, zabiera apteczkę, ale ja nie uwierzę, tak? Że nastolatka, która tutaj chce szybko dotrzeć do tej radiostacji, nagle stwierdza, o, w pociągach przy toaletach są apteczki, to pójdę sprawdzić, czy jakaś jest i czy ten kilka lat po katastrofie, tak tam dalej będą jakieś przydatne rzeczy. No nie uwierzę w to, a do tego jeszcze właśnie znowu to naginanie praw jakichkolwiek. Ona jest tam maksymalnie cicho, ale zupełnym przypadkiem wchodzi tam akurat potwór. Ale, Potwory, ale wiesz, które... ale ta scena jest w ogóle zbudowana znowu tylko i wyłącznie pod efekciarstwo, bo tutaj mamy szczyt tej zabawy y, cicho, y, głośno, cicho, głośno, mm -hmm. bo mamy właśnie pokazywaną jej perspektywę, i to jest właśnie sekwencja, od której już to nie wraca. Zapominamy. Tak, zapominamy. Mm -hmm, tak. To, to jest szczyt i, i od tego momentu e, Regan już funkcjonuje jako normalna postać z perspektywy filmowej roboty. Mm -hmm. I jeszcze jakby tego było mało, no to Regan przecież wyszła gdzieś w nocy po kryjomo, po cichutku i tam pędzi o tej radiostacji, a to nagle emet ją, który wyszedł nad ranem dopiero i to też dopiero po długich rozmowach z Ewelyn. Wpada po prostu idealnie w tym momencie, tak, żeby doszło do konfrontacji już na zasadzie potwór, Regan i Emmet. Więc wszystko jest takie strasznie pretekstowe, nie? Bo po prostu scenariusz tak chce i. No, tak jak mówię, no nie przejmuję się tutaj nikim, bo widzę, że wszyscy są pod jakąś pelegną, niewitką, pod działaniem jakiejś pozytywnej, pozytywnego zaklęcia i nic im się nie stanie. I ten ich wątek, my tylko tutaj nie będziemy może jakoś mocno opowiadać, żeby nie zdradzać zbyt wielu szczegółów. Może ktoś jednak będzie chciał ten film obejrzeć, ale. To prowadzi do finału, który moim zdaniem jest absolutnie właśnie niesatysfakcjonujący, który absolutnie nie rezonuje. Bohaterowie w ogóle robią mega głupią rzecz po drodze, doprowadzają do jakichś ogromnych zniszczeń w okolicy. No i potem ta ostateczna konfrontacja jest. Kiczowata, bo jest kampowa, taka przerysowana w taki. Właśnie Ty wspominałeś o tej amerykańskości, nie? Sztucznej tutaj, która jest taka ważna, i ma być to takie. E, ku, ku pobudzeniu serc, nie działanie, e, dodawanie do, do, otuchy. E, no właśnie moim zdaniem to nie działa, bo jak gdyby idziemy po tropach do celu troszkę, e, by na koniec mieć e, dwie równoległe, patetyczne sceny, gdzie nagle e, mamy nie wiem, Larry Croft i e, e, Natana Drake'a. Tak. E, no... Wiesz to tu, tutaj problem, wydaje mi się, całego tego filmu to jest właśnie pretekstowość. Naczelny problem tego filmu. Bo tutaj po prostu wszystko działa tak, jak Krasiński akurat sobie wymyślił i, i czuć było, że on jest dużo bardziej skoncentrowany na poszczególnych sekwencjach niż nad na tym... Na tak, albo Tak, do, dokładnie. Mm -hmm. Że jednak, wiesz, czuć było w jedynce, pomimo tego, że mówię, ja nie jestem fanem e, Cichego Miejsca tego pierwszego i tak naprawdę na dwójkę się wybrałem tylko i wyłącznie dlatego, że słyszałem w zasadzie same pozytywne opinie, wręcz głosy mnie dochodziły i to i od recenzentów, i od widzów, że ten film jest lepszy niż jedynka Nie jest. To Czartoryski w Polsce za granicą Stakman na przykład. No. Tak, tak. Ale tu dużo, dużo osób naprawdę mhm. w ten sposób się wypowiadało. Absolutnie ten film nie jest lepszy. A do tego właśnie, no my nie mamy tutaj ciekawej historii. W jedynce czuć było jednak pewną spójność. I nawet jak tam były pewne głupotki, to ja nie miałem jakby z tym problemu, bo byłem autentycznie zaangażowany do samego końca w walkę o przetrwanie. Tutaj wszystko dzieje się, bo tak, bo dosłownie tu jest nawet taka, tak jak ty powiedziałeś, że to jest jak quest poboczny, tu, tu w ogóle to wszystko sprawia wrażenie, jak właśnie mamy takie od stenki do stenki, od rozmowy z NPC-ami do rozmowy z NPC-ami, wszystko jest pretekstowe, wszystko niespecjalnie się trzyma kupy z z wcześniejszymi scenami i w kontekście tego jak to jest słabo przemyślane i jak to jest słabo zrealizowane to ja Ci powiem, że dla mnie ta scena w pociągu jest pewną taką kwintesencją tego wszystkiego tego, że to jest efekciarstwo ponad jakąkolwiek treścią i logiką świata przedstawionego bo to, co powiedzieliśmy wcześniej, czyli właśnie, że wiesz, że tylko z, akcja z potworem, bo, bo musi być, bo musi być efektownie, ale tutaj mnie właśnie uderzyło, bo powiedziałem, że do tego wrócę że ten wagon jest tak totalnie zarośnięty, że wiesz, że tam jest wszystko już w mm -hmm. zasadzie tam jest las prawie w tym wagonie i mnie ta scena bardzo mocno zirytowała, bo na tym etapie my już wiemy, że Krasiński idzie full The Last of Us, że się tak wyrażę i mnie to autentycznie zirytowało, bo to też mi pokazało, że on to przeszczepia kompletnie bezrefleksyjnie, bez, bez mm -hmm. zrozumienia tego, co było siłą The Last of Us i, i dlaczego ta gra ono jest czymś, do czego się w tej chwili wielu twórców będzie odnosić, czy będzie się nimi inspirowało, bo tam mieliśmy świat lata po apokalipsie. 20 ponad lat po, po apokalipsie. To, że tam mieliśmy do czynienia ze światem zniszczonym, gdzie wiesz, te rośliny wdzierały się właśnie w budynki, wdzierały się do samochodów i tak dalej, i tak dalej. To było w stu uzasadnione, bo po prostu ludzkość prawie, że wyginęła, no więc jakby naturalnie ta natura zaczynała przejmować kontrolę, a co więcej, wiedząc jeszcze, że właśnie tam, wiesz, były te bombardowania miast. Miast, bombardowania stref i tak ...te zniszczenia były jeszcze też na tyle duże... ...że ta natura miała ułatwione zadanie... A tutaj, wiesz, mamy takie typowe efekciarskie zagrywki, gdzie, wiesz, tam na tej stacyjce niczym z westernu yy, nagle mamy też jakieś tam rośliny, wiesz, w środku. A ta stacja, w ogóle, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale tam były jakieś pojedyncze buty, taka scena trochę tak, na, tak, tak, tak Auschwitz tak, po tak, prostu. Tak, tak, tak, I tak sobie myślę, ale w ogóle, czemu ktoś miałby tam zebrać pojedyncze buty, co? Ludzie je pogubili po jednym bucie? W ogóle o co chodzi? Tak tylko, żeby był ładny kadr, ale jak sobie się zastanowisz, jak do tego doszło, to no nie znajdziesz uzasadnienia. Tak? To ładny jest obrazek tu i teraz, ale totalnie bez sensu, bez celu. No tak, tak. I wiesz, mnie to autentycznie wkurzyło już na tym etapie, bo no, według mnie to już jest taki koronny argument ku temu, że po prostu Krasiński jednak lepiej by zrobił, gdyby się nie dał namówić na, na kontynuację, bo ewidentnie nie miał na nią pomysłu. Wbrew temu, co gada, o... nie miał na nią właśnie... pomysłu mógłby reżyserować, ale powinien oddać scenariusz komuś, tak, bo e, właśnie ja powiem Ci, że mi się w miarę ta strona techniczna podoba. Efekty tak, specjalne tak, tak, tak. No, nie na ma nic ogół stoją na wysokim zarzucenia. poziomie. Mamy kilka takich pomysłowych i ładnych scen, sporo naprawdę przemyślanych kadrów, e, tylko że to są e, odizolowane od siebie jednostki. tak, To nie tworzy dla mnie fajnego filmu, e, tylko właśnie mogę powiedzieć o ładny kadr, o ładna scena, o ciekawy tutaj występ kaskaderów, tak? ale na fajny film to się nie składa. Do tego to co grało w jedynce, czyli design potworów i sam pomysł na przeciwnika, na monstrum reagujące na dźwięk i tym samym zmuszające ludzi do ostrożnych ruchów, do milczenia, szeptów, czy w ogóle zastygania w bezruchu, to się nadal jakoś tam sprawdza. Tak? To był na tyle dobry koncept, że to jakoś tam działa, ale mam wrażenie, że nawet właśnie na tle jedynki część z zalet z tym związanych zniknęła, bo po pierwsze tajemnicze zagrożenie już nie jest tajemnicze. My nie tylko wiemy, jak z nim walczyć, ale dostaliśmy ten sam początek, który tym bardziej odziera to z jakiejkolwiek tajemnicy, bo tak to jeszcze można by się zastanawiać, nie? Czy to właśnie kosmici, czy jakiś projekt wojskowy, czy cokolwiek innego byłaby jakakolwiek nutka tajemnicy, coś, co by nas intrygowało, a tak to tego nie ma. No po prostu spadło z kosmosu i teraz sobie biega po ziemi. No i bum, tak? odarte w ogóle z jakiejkolwiek atrakcyjności. Druga rzecz, ta metoda walki z potworami z finału jedynki, ona czyni je bezbronnymi niejako w dwójce i to, że bohaterowie tego nie używają na każdym kroku jest dla mnie absurdalne, no bo skoro musimy walczyć o nasze życie i wiemy w jaki sposób to robić, to dlaczego tego nie robimy? Po trzecie, my już tutaj nie obserwujemy rodziny, nie obserwujemy rodziny, a grupę osób, grupę osób, które są oddzielone od siebie nie tylko przestrzennie, ale też jak gdyby nie stanowią dla mnie już jakiejś całości. Bo większość tutaj postaci działa zupełnie w pojedynkę. Eee, nie wiem, córka ucieka od matki i brata, bo sobie coś upzdrowała. Ma też o córce. Tak zostawia syna z rozerwaną stopą, by skoczyć sobie na miasto. No, czarna wdowa jest lepszym filmem o rodzinie niż Ciche Miejsce 2. No, i Fast and Furious jest lepszym filmem o rodzinie niż Ciche Miejsce 2. Wiesz, to dla mnie, tak jak ty powiedziałeś odnośnie tych potworów, to ja byłem bardzo negatywnie po sensie zaskoczony tym, że twórcy nie pokusili się o takie typowe sequelowe więcej, mocniej, mocniej i głośniej. Bo wiesz, ja autentycznie idąc na ten film, to byłem przekonany, że nagle się okaże, że jednak... To, co nam się wydawało, że już jest pozamiatane, czyli że potwory tak naprawdę dosyć łatwo można pokonać co notabene też jest idiotyczne w ogóle dla mnie z perspektywy całości już funkcjonowania tego świata, ale to już nie będę tak. się pastwił. Wojsko na to nie wpadło, tak, tak. No żeby to, użyć różnego rodzaju dźwięku Tak, tak. tak. I, i, to, i to jeszcze, wiesz, wiedząc, że mam do czynienia z potworami, y, które reagują na dźwięk, ale mówię, no nie, nie, nie będę się nad tym pastwił, ale wiesz, brakowało mi tego, co na przykład, przywołując The Last Of Us, było w The Last Of Us, czyli, że nagle, wiesz, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mamy jakieś potwory, które jakoś tam działają, a hmm. Nagle się okazuje, że guzik, bo wyskakuje nam taki yy, owaki czy cokolwiek innego, co wiesz co yy, widzimy po raz pierwszy. Nowy przeciwnik tak. tak, tak i, jak to jest typowe dla gier. Tak, nie? to jest typowe dla gier, ale, ale to działa. Tym bardziej, że wiesz, jak masz dobre, yy, dobre budowanie świata, mądrze zrobione, to to przecież ma totalnie sens, no bo wiesz, no, wszystko mogło pójść naprzód, nie? No my, przecież wiesz, z perspektywy tego, co widzieliśmy, my się poruszaliśmy w zasadzie w obrębie farmy i tego małego miasteczka. Doliny. Tam. Tak, to, to wiesz, to równie dobrze mogłoby się okazać, że tutaj spadły takie, a, a nagle na przykład, nie wiem, w wiosce obok to, to spadły inne i, i wiesz, i można totalnie było się tym pobawić, nie wiem, zrobić jakiegoś takiego jak te potwory, tylko nie wiem, pterodaktyla na przykład, co nawet... Ale można było dać po prostu jakąś, nie wiem, po prostu matkę gałęzi no, czy coś No, innego. no, to cokolwiek, nie? No, można było zrobić cokolwiek, nie zrobiono i tak, żeby nie przedłużać bo ja już chyba się wyzłośliwiłem na tyle, co się ze mnie miało wylać, to dla mnie całościowo ten film był przepotężnym rozczarowaniem, a nie nastawiałem się na nic dobrego. I y, powiem Ci, że dla mnie największym szokiem jest to, że on naprawdę ma tak dobre recenzje, jakie ma. Bo to mhm. jest przykład y, czegoś, co y, tak kolokwialnie y, się nazywa głupim horrorkiem. Naprawdę, ja jestem w stanie lepiej się bawić na takim przysłowiowym, nie wiem, głupim horrorku pokroju jakiegoś, wiesz, slasherka y, piątej wody po kisielu po jakimś tam piątku 13 niż na tym filmie, bo y, tamte filmy są bezpretensjonalne y, albo wiesz, albo w ogóle jak y, dostajesz horrorek, y, gdzie bohaterowie się, nie wiem, głupio zachowują, bo y, wiesz, rozdzielają się i tak dalej, i tak dalej, to... To, to może czyli bawić. to, co robią tutaj. Tak, no, czyli to, co robią tutaj, to może bawić, jeżeli właśnie mamy czystą radochę z tego, że na przykład, nie wiem, jest krwawo, jest efektownie, jest, nie wiem, głupio, jest przegięty. No, różne można mieć podejście do horroru, ale po prostu to, jak arcykretyjsko są prowadzone tutaj postaci, większość z nich, to, jak idiotyczna jest fabuła, tak pretekstowa w zestawieniu z tym, jak to jest wszystko pretensjonalne, bo tutaj czuć, że Krasiński starał się zrobić coś ważnego właśnie. Z jednej strony wiesz, pokazać ten problem osoby głuchoniemej, z drugiej strony to ile razy tutaj mamy machanie amerykańską flagą jak mamy pokazane to tak, amerykańskie tak. miasteczko, te amerykańskie wartości, ja miałem autentycznie poczucie i to był mój mega szok, że ten film nie powstał po pandemii bo ja byłem święcie, ale to święcie przekonany, że tutaj tyle tego dostajemy bo on chce odbudować amerykańskiego ducha po, wiesz, po pandemii a nie, on po prostu jest tak naiwnym człowiekiem nie, no, autentycznie to, to, ja wiem, że brzmię teraz jak cynik straszliwy i kawał gnoja ale autentycznie ja byłem w szoku, że on chyba autentycznie jest tak naiwnym człowiekiem, który wierzy w to że, te, że to wszystko mogłoby tak działać właśnie w postapokaliptycznym świecie, nie no, no, nie no mhm. polecam no, takie dziecięce wręcz, takie dziecinne i głupawe, że na przykład gdzieś tam po apokalipsie masz jakąś enklawę która że świat wymarł, a oni sobie codziennie grilla urządzają czy coś. No, nie, nie, no, no, no, nie, no naprawdę, to je, jest mm -hmm. uroczo naiwne i ja rozumiem, że być może tego rodzaju film był potrzebny Amerykanom po pandemii i, i wiesz, i przypadkowo to pięknie trafiło właśnie w taką próbę odbudowy, odbudowy wspólnoty, wspólnego ducha i y, ponownego odbudowania wiary w tradycyjne amerykańskie wartości. No ale nie, no ale no nie róbmy po prostu czegoś takiego w tak y, nie boję się użyć tego słowa gównianym filmie, bo no, no bo, bo nie, no ja ja się na to nie godzę, nie? I, i no, no i fatalny jest ten film po prostu fatalny. Mm -hmm. Doceniłem jedynkę e... nawet z perspektywy tego, tego seansu. Mnie jeszcze mocno boli, że Krasiński, e, znaczy może to wynika z tego, o czym mówisz, nie? że może chciał pokazać to, to, taką, ale to dodawanie otuchy, dawanie nadziei, nie wiem, bo ja też tak tego nie odebrałem, nie? może Amerykanie to widzą inaczej, ale mnie zabolało, że Krasiński nie miał jaj i dał nam taki e, no też głupawy happy end, nie? że właśnie e, tu się wszystko wali, wszyscy giną, wszystko jest zniszczone, Och, ach, ale ci, co mają przeżyć, to przeżyją choćby nie wiadomo, co się stało. Przecież tutaj mamy takie sceny, gdzie się no, potwór no, rozgrywa pazurami jakieś nie, ściany malowane, blachy, a potem dopada jedną z postaci i ją zadrapał. Coś, co rozrywało przed chwilą po prostu samochody, autobusy, wszystko teraz zadrapało komuś nóżkę. No to już jest taki poziom... Y no, hipokryzji po prostu, twórcy, nie, że zupełnie zapomniał o czym jest ten film, i zupełnie już nagił wszystkie możliwe zasady. I no właśnie, tak jak mówię. Jedynka nie była cudowna, tak? tak jak niektórzy twierdzą, ale miała na siebie pomysł. W pewien sposób, może nawet można powiedzieć, że była high concept horrorem, bo ten pomysł na potwory reagujące na dźwięki, i jeszcze głuchą postać w tym świecie przedstawionym, to było coś ciekawego. Tak, jeszcze ten minimalizm, nie wiesz, takie, takie tak, to, to, to, zamk to zamknięcie w jednym miejscu, to, to jednak było coś, co. I to granie ciszą. Mhm już takie bardziej świadome i e, e, znaczy nie wiem, może wtedy Krasiński też się tak wypowiadał o sobie bardzo nieskromnie, ale e, wtedy jakoś to mnie dotarło. A teraz naprawdę widziałem, nie wiem, z sześć materiałów i w trzech z nich o tym mówił. I to w taki sposób, że e, powiem nieskromnie, że o Boże, zróbcie kata, bo ja zacznę płakać zaraz ze wzruszenia czy coś tam. Jezu, to było żałosne, to było ślizgło, obrzydliwe, wręcz. Byłem zły oglądając to ale już wracając do samej roboty filmowej, no to właśnie to jest element z kilku fajnych obrazków, ale całość jest byle jaka i no to jest kontynuacja bez polotu, ładna, ale niesatysfakcjonująca. I ty powiedziałeś o tym, że to jest drugi po prostu jakiś segment środkowy, taki zapełniacz w trylogii. Zostało powiedziane, że będzie trójka? Na ten moment chyba mi się objęło, że tak, ale nie mam pewności. Aha nie, okay, nie mam pewności. bo ja po prostu tego nie zauważyłem, dlatego... Mhm. A wiesz, no tu moim zdaniem tu musi być trójka, no bo e, tu, tu nie ma żadnego finału, nie ma żadnego zakończenia, no wiesz, no dostajemy, mówię, jakąś tam puentę jednego z wątków, ale, ale co ponadto, no wiesz, tak naprawdę no, ale my o jesteśmy... czym może być trójka, że no, ktoś no, o poleci czy, o, na kosmos i z satelity podłączy ten aparat no, no, słuchowy No, nie, no, no ale o, o czym była dwójka? No w zasadzie jak spojrzysz sobie y, y, y, y, dwójkę i jedynkę, no to po prostu to jest ten sam finał, tylko mamy trochę większą skalę. No i nic. No, no. to mówię, no to w trójce polecimy po prostu w kosmos, żeby z satelity puścić dźwięk. Znaczy, wiesz, ja nie mam pomysłu na, na trójkę, mm -hmm. ale no po prostu nie wierzę, że jej nie mają w planach, no bo ten film w ogóle nie stoi sam na swoich nogach. Nie? To, to, to autentycznie, mm -hmm. to po prostu ja od czasów drugiego Matrixa nie przypominam sobie innego filmu, który by był tak mało autonomiczny. Autentycznie, wiesz, no dużo przecież robi się teraz tych trylogii na potęgę, czy, czy nawet serii na potęgę, ale przecież jak się spojrzy na cokolwiek z tych tasiemców różnych, to czy to nie wiem, jakieś takie filmy pokroju, nie wiem, trylogii Mrocznego Rycerza, czy filmy pokroju, nie wiem, Szybkich i Wściekłych wymienionych, czy nawet różne rzeczy z MCU, to nawet jeżeli to są rzeczy wpisane w jakąś większą narrację, to każdy z tych filmów jest filmem, który się broni. Sam w sobie że wiesz, że trzeba coś tam pewnie znać z poprzednich odsłon, żeby łapać wszystkie konteksty. Warto obejrzeć później kolejne części, żeby też dostać, nie wiem, jakieś spłętowanie wątków, ale dostajemy sam w sobie jakiś film, który może nam dostarczyć rozrywki, nie wiem, opowiedzieć jakąś historię, cokolwiek. Tutaj nie mamy absolutnie nic. Ja, wiesz, pastwiliśmy się w zeszłym tygodniu nad spiralą. I choć to zabrzmi kuriozalnie, ja się lepiej bawiłem na Spirali niż na Cichym Miejscu 2, bo ona nie była ale aż ja tak też. bardzo pretensjonalna i, i głupia. Nie? Spirala, tak jak ktoś nas słuchał, to wie, że jest głupim filmem, ale przynajmniej ja mam wrażenie, że przez to, jak ona jest zrealizowana, jak ona idzie bardzo mocno w ten 80 sowy owy film, jak jest mimo wszystko jakoś tam krwawa, to po prostu to może być film z kategorii tych głupich, ale zabawnych. A Ciche Miejsce jest z filmem tylko i wyłącznie głupim i no i ja tyle. się lepiej bawiłem na spirali. Ja wam napisałem, że tutaj bohaterowie się zachowują jak policja w spirali, tak? Ale tam policja, jako po prostu kolektywny, negatywny, głupi bohater, jak irytowała, tak właśnie, no przynajmniej została zamordowana z zimną krwią. A tutaj ta banda głupców, no przeżywa, dlatego jestem. Bardzo na nie. I w ogóle powiem ci, że właśnie obecność 3 była lepsza od Spirali i Cichego Miejsca, zjada oba te filmy po prostu na śniadanie, ale najlepszym moim doświadczeniem kinowym w ostatnim czasie była Cruella, o czym zresztą pisałem kilka dni temu na fanpage'u Nekro, więc to też jest ciekawe. <laughs> Fan horrorów poszedł, obejrzał kilka horrorów i live action Disneya i live action Disneya ocenia najlepiej no a to tak to akurat mnie cieszy chociaż na kruelle nie dotarłem ale mam w planach ten film jak się już pewnie na VUD pojawi ale jeszcze tak w nawiązaniu do tego że się zastanawiasz co z kontynuacjami no to muszę Cię zmartwić, drogi mój przyjacielu, dlatego że z tego, co tutaj widzę, to po pierwsze podobnież są plany na trzeci film, ale nie ma jeszcze żadnych szczegółów. Natomiast Panamont poinformował, że robią spin-offa. I tutaj ten film to już ma nawet reżysera, z tego co tu widzę, i wstępną datę premiery na marzec 2023 roku. Więc no, będzie więcej cichego miejsca. Spinofa to już totalnie nie widzę, no bo nie wiem, czy dostaniemy, wiesz, inną rodzinę tylko dla odmiany, w, nie wiem, w porzuconym szpitalu na przykład w Nowym Jorku, a nie na jakimś wypiśdziewie w lasach. Totalnie tego nie czuję, naprawdę, no, no ale, ale takie są plany. No, bo zaskoczyłeś mnie i trochę za nie mówiłem ok patrzy pewnie rzucę okiem no, jak już wyjdzie ale nie wiem czy do kina teraz dotrę czy nie poczekam właśnie na jakiegoś VOD czy na streaming no, no nie no dla mnie po prostu ten film zaorał to uniwersum. Bo to ja byłem ciekawy, nie, ja tak pomyślałem, no dobra, no jak Krasiński to dalej robi. Może i ma jakiś pomysł, nie? Dlatego tak podchodziłem z czystą kartą no a dla mnie nie miał żadnego pomysłu. I pierwsza decyzja, żeby się wycofać, była pozytywną decyzją, a to, że to miała być akcja z punktu widzenia Regan. No w porządku, ale no nie w taki sposób, jednak, ostatecznie poprowadzona. O, dobra, dobra. To w takim razie. E... Przemilczymy kwestie spin-offu, sequeli kolejnych, i tak dalej. No nie, nie. Konc nie właśnie wstydu o tym Tak. Dziękuję Ci, Jack, za rozmowę. Dzięki, dzięki. A Wam, kochani, dziękujemy za uwagę. I tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.